Jadę, jadę Paryż, Moskwa, Poznań, Warszawa, wcale to mnie nie jara, jestem tutaj, zapisuję rymy na wieloślada, Majk jest za Majkiem, nie nie, ja jestem grajkiem, nigdy nie komercyjnym. wy jesteście w Loży, słuchacie o Boże, co się stanie, teraz tutaj ta niebiste granie, zaprasza wszystkie bikte tanie. Tylko zajebiste rytmowanie Możesz nazwać chujowe granie lub wolno stylizowanie Co się stanie? Weszedł jakiś bas A to nie as, tylko po prostu gitarka Z lekka, zajebiste, rytm jak fujarka Jestem tutaj, mam ciemne okulary Teraz co się stanie? Zapraszam was na wolno stylizowanie Poznaj granie To jest to, nie West Coast, ani nie gangsterski Brooklyn Zo Jestem pejasy, guś, a ty słom, zabić duś w sobie, ha! Pierdzol wszystkie w sobie. jestem normalny, będę się tutaj popisywał całe życie Dwa, trzy, cztery, należycie. Wy co nie wierzycie, więc obierzcie Skórwy synu, leszczem, nie nazywaj mnie nazywa nigdy I nie będziesz przecież przede mną klękał ani się padró poniżał Ale nie ma, nie pękaj, stary, to są takie zasady Na ulicy wyjdźmy, na pięści się zmierzymy Teraz nie będą kity, wszystkie skórwy syny wokoło obledną, bo sykuj jest tutaj swoją bronią przednią, mikrofon w dłoni i kto mnie dogoni Jestem tutaj, pozdrawiam hardkorów zajebistych noi I huliganów i wszystkich, jestem spity I jestem, a znów po prostu nie pobity nigdy kity to ja, hardkoru odczona, difficult na Każdy mnie tutaj zapisze i powie, że jestem normalny Teraz wlej wszystkie fobie, ha, pomyliłem się trochę Ale o co chodzi, o co chodzi? Pomyliłem się i nic nie szkodzi Bo zapisujecie mnie i na żywo zapierdalam i nie wymyślam Przecież kartka to nie jest rzecz oczywista. Głowa moja czysta. Zapierdala, błyskam. Rymem sztormem, chuj wie o co chodzi, więc odpocznę trochę. Jak wymyślę nowe rymy, to co zobaczymy. Hmm. Więc przemyślałem i dlatego tutaj grałem I zacząłem znowu wypowiadać swoje słowa Moja głowa, czysta, hardkorowa Pozdrawiam deksów i cała załoga Eksa z placu, ich poznasz od razu Ognik, tutaj nie ma żadnych skazów Wyrazów obcych, nie używaj na nas synu. poznasz nasz ślad Odciśniemy 990 Watt Nasz to jest krok i roku hip-hop Zajebisty nasz, zajebisty trop Wszyscy odpowiadają na koncertach, wysykujcie z spity i teraz będą opowiadane nie kity. Zajebiste zajęcie, zacięcie na majku, żaden komercyjny grajku nie będziesz mi odpowiadał w ten sposób. Bo ja nowych wyrazów mam zajebisty zasób, więc układam, przekładam, kocham was, to jest moja zasada. Tak jak nienawidzę, tak kocham, tego się nie wstydzę i jestem kibicem, jestem chuliganem i może jestem ale to jest moje zacięcie i zajęcie Życie i to może być przeklęte Wszyscy patrzą na mnie i na I na klika, double i z wynika Uderzymy, 9-9 i płyta Jedna, druga, trzecia i lecę Teraz się nie wstydzę, nigdy nie kaleczę To jest to, na wolnym się zmierzę Chętnie, chętnie, chętnie, chętnie, chętnie I wszystkich pozdrawiam, i wolnostylowych Zawodników, na wolnym gotowych To jest to Zajebisty rok Ho, ho I sekund znowu Zapierdala i ciężko się pijany cieszy Zapierdala, hmm, bum, tarararara To już było już się powtarzam To jest to, nie wiem co Więc trzeba się zastanowić ha, Ho, ho, ho, nie lubię być podcinany Tak jak nie lubię być nieźle dojebany Boję się, że odbiję się od ściany Kiedy wracam pijany z imprezy Wiesz o co tu leży, ja nigdy nie upadłem Stoję tutaj i spoko przy Majku gadam Działek dołożę swoje trzy światełka na czarnych płytach To już było stary, nie pękaj Stoi i patrzy na mnie, co ja odpierdalam Czapka na głowie, bum rara Spity wyraz twarzy, to nie ma tu skazy Zapierdalam mojej schizy, obrazy Ale piję, wesoło żyję Tego się nie wstydzę, z tym zawsze żyję Zimno jest w stracie, chata na raty Zasrane układy, na to nie ma rady Jest tak ale może i będzie lepiej albo i gorzej I nie wiem, nie daj Boże, że się coś stanie Że zostanę w ciemnej bramie albo pod mostem Alkoholikiem albo jakimś kurwa Fuuu. Wiesz co się teraz, kto się odzywa? <grym> Zamotałem się Tra to to jest nasze miasto. Jesteśmy z Poznania. To jest nasze miasto. Jesteśmy z Poznania. To jest nasze miasto. Jesteśmy z Poznania. To jest nasze miasto. Czasami rymuje szybko, a czasami wolno. Czasami niebezpiecznie, a czasami na spokojno I na też opowiadali o tym A ja to przełożyłem na polskie Wiesz co ty, co ty, gramy za zwroty Jestem tutaj, nie z miną, idioty Atakuję i swoje truje. SLU gang, zapodaje, snuję Się jak wąż, boa albo sykuś To jest moja zasłona oh, 9899 To nie uwierzycie, normalne życie I nigdy nie tycie Chudy jestem, no bo nie mam na żarcie Mówię otwarcie, to nie jest czarcie Pokazane, ani nieściemnione Stary, ja zawsze stanę i będę się bił To jest to zajebisty wolny styl Wolna stylistyka, wygiebała z głośnika I pogięta liryka, te bity z głośnika Teraz filter odpalił Wiesz co się stanie? To jest granie, czyli no wolno stylizowanie No nie wiem co, no nie wiem no Normalnie stoję, jest kurwa 24 Stoję tutaj, nie jestem kurwa podparty o ścianę Tutaj gadam do Majka, oni patrzą na mnie przez szybę Nie pirane, nie zasłone Stoję tutaj, prędzej skłonę niż się ze wstydem Kurwa, połączę, nigdy nie skalę może się z wami w bólu połączy jak nam coś się stanie Ekipa, pozdrawiam wszystkich, dranie Jesteście ze mną, ja jestem zawsze z wami Pogadamy, wypijemy, zapalimy i się zabawimy Pojedziemy i to nie są kpiny Na wolno wyginamy i się też kurwa tym niczym nie przejmujemy To wiesz stary, to nie ściemy Teraz wszystkich szanujemy i wszystkich lubimy Robimy imprezy i się ciężko bawimy Kocham was stary, wy kochacie mnie Jestem tutaj, pierdalam na krem Rozala dźwięków rymów Nie masz tutaj jęków i nie ma tutaj spania Jestem tu, słuchasz sykiego drania Wolno stylizowania jego układania Rymów, dźwięki, nie jęki, pajęki To jest to i nigdy nie jestem cienki Będę opowiadał zawsze i wytknę każdą swoją wadę Ja też jestem MC, darmo zjadę, ale zawsze stanę na ulicy I nie przychodzę nigdy z niczym Spalimy, wypijemy i się zabawimy Tylko po mi Kto ja jestem dla ciebie, kto ja jestem dla ciebie I ty, kim jesteś tam? Powiem ci co się stanie, kiedy zniżymy się twarzą w twarz No pokaż swoją twarz, jaką masz, jaką masz, jaką masz Gangsterski styl, kto ja jestem dla ciebie szczyl hmm. Teraz słyszysz tego, to nie jest czarny winil, tylko szumiąca taśma Na szumiącej taśmie i o to chodzi właśnie hmm. Prawdziwe czy nie, nie dowiesz się nigdy te to też były przecież zasady takie Wykładane na tej taśmie hmm. No właśnie to więcej taśmi, mi o to chodzi, I nigdy nie zagaśnie, to właśnie płomienie nie są prawdziwe, ja w nie wierzę, bumie nie wierzą w mnie. Dlatego zawieraliśmy przymierze luta, w klik Zawsze uderzę 992000, To jest to, nie nazywaj nigdy cholerą Przecież oni są z kosmosu Peter parki drugie imię Ze słońca przyjechali Czy tysiące półrochotni zginęło Ja paliłem z nich swobodę I dlatego dowiedziałem się o tym Ja odwiedzę swobodę jeszcze nie raz Dajemy pełen gaz Zawsze imprezy, trzy światła Czarnych dasz, dasz, dasz, a ja dam gaz na wolno i będzie swobodno, zajebiście, nie będziemy przecież tym podbijać przebojów listy, bo to jest aspekt oczywisty, żeby odciąć się od świata, odciąć od lądu, za kilka lat, będziesz mój brat, ja będę twój brat i cały świat zwiedzony i nie ma korony, będę się bawił, będę ucieszony, żadnej z filmów. Żadnej zasłony, nie będę przecież sponsorowany, a te chamy z branży olany każdy jeden, no i gruby, dwa razy krakrzy się koza każdy znachu, ja. Teraz wyda warszawskiego tylko fut po trochu, po trochu, po trochu, a ja nie będę przecież się chował do okopu naszą załogą, pociągłoś na tym powiedzono dawno. Z nami gardzą, a może my też nimi Będziemy zawsze żyli tą nienawiścią wstali za to. to jest trudny sykuś I światełka, żyj O bestygramy ja. w takim składzie O to jest sykuś i robimy płytę to jest trudny sykuś I światełka, żyj O światełka. w takim Ta, do Pedro z Lamaczy Nie szuka w hiszpanii pomarańczy Jestem tutaj Nie nudzę, nie marudzę Pozbądź się złudzę Ja nigdy nie odejdę stąd Czuć zawsze mój spon Syki zawsze pełza język jego wyjebany Węża oh, oh, Uderza Nie szuka przymierza Zawsze ze posłuchajcie mojej tezy, czas teraz uderzyć ostro i musisz, musisz, musisz, musisz to uwierzyć stary, to nie są czary, mary czy jakiś psychorapy, po prostu Napierdolisz mi, no i co, stoję tutaj, no i co, stary, zmierz się, ha I musisz, musisz, musisz w to uwierzyć, jeśli chcesz to z nami przeżyć Do ciebie gadam i zapowiadam nową elę, dwa tysiące przyjaciele Co się stanie, ja w to wierzę, by kto wierzy w jest naprawdę Musimy uderzyć, on dzwoni telefonem do świętego Mikołaja, żeby dał nam prezenty, ha I koniec świata, i Zdalam po lodzie Zajebista wiksa jest wchodzi, głupoty opowiadam Nic nie szkodzi, teraz bić się Z hiszpania, i Hiszpania, jesteśmy młodzi Czuję się jak tam udziale osiem dwa, bunta rara Piłka gra wszystko, telegola strzela Z głowy to 70 rok Zadowolony, futbol to jest Też jakaś pasja, i teraz gra Gram, gram, gram, gram, racja, oczywista sensacja. Zapierdalam na kolei, oczywiście na nielegalu, Nie mam szmalona bilety, daję kanarom dokumenty <śmiech> Jakie skręty palę w przedziale. Ja skurbieli walety, uwa i zawsze kredytowe Do domu dochodzą, nie wiem z całej Polski Z tego górna muszę wyciągnąć ciężkie wnioski Zawsze są zdrody jeździć W tyłach, tym się, że mam kilka tatuaży łyso głowę I teraz płytę każdą kurwie Oldschoolową, nową, gangsterską, hiphopowo, hardkorową. Tak, poczuj się dobrze, moją mową Cię okraszę Zawodową, polską, Piątki z języka z dobrą nawiązką I wąską ścieżką szedłem i zakręcałem się ciężko Ale teraz nie ma lekko, nawijamy o czym? Nie ma żadnej ściemy, tutaj są tantiemy i nie ma umowy, są umowy, ale nie ma zmowy. Każdy normalny iris gredowy mój nowo... Panie jest bitu, nie ma kitu. I difficult, kończyło się szum. A hip-hop dla nas jest sztuką i sposobem na życie. A hip -hop dla nas jest sztuką i sposobem na życie. Czasami dziważ bierze, jak się przemęcza, żeby wszystko wyszło dobrze, zawsze prosto wnętrza serca. Potwierdzam, bo to o mnie, życiowa dawka wspomnień, już po mnie. Wiele opinii słyszałem, co ma wisieć, nie utonie, więc mikrofon dalej w dłonie. Tylko pomyślałem, ile teraz zrobić mogę, się wypowiem, tematu na siłę nie robię. Sięgam tylko pamięcią, ta skarbnica jest tak często chroniona jak grabiona. Przeze mnie zbieram zdarzenia i słowa, całe zwroty, akcje dodaj, nieraz klatki, kadry, zdarzeń, małe skrawki. Wkładam to w całość, dając wyraz mojej pasji Słowo groźniejsze od broni, strzelam słowem więcej boli Liryczna amunicja wszędzie się wciska Zaraz po wystrzeleniu szybko pędzi do celu Tak jak wielu odkryłem potęgę własnego umysłu To coś mądrego, część przekazu myślowego Niczym nie nieskażonego, chęć mówienia bez ciemnienia, Zrobię temat z każdej rzeczy, z każdego zdarzenia Wyobraźnia się nie zmienia, z wiekiem nie zanika Szukam słów słownika. prosta tematyka z ulicznego języka Niestety to wynika, taka logika Wszystkich nas przenika, o dupie Maryni, kto tak myśli to się myli Rymuje o życiu, o sobie, zwykłych sprawach i niezwykłych Takie też się zdarzają, w życiu swoje miejsce mają I niech wszyscy to poznają, ja mówię, oni słuchają Tyl radosny, po części dolinujący Ponure historie z życia wzięte i śmieszne jazdy Inaczej komedie, niech każdemu mi nas rzednie Cyki pełza to niebrędnie, taki punkt widzenia, takie skojarzenia, takie przemyślenia, ukryte pragnienia. Wszystko się miesza, wszystko uzupełnia, tyle do zrobienia, gdy pomyślę ile mogę. Mikrofon do ręki, prezentacja pełne wdzięki, nie stosuję makijażu, tutaj poznasz mnie od razu w styli wyrobiona dawno, piękna jak widok pejzażu. Gdy pomyślę ile mogę zrobić rzeczy, kiedy mam w rękach mikrofon, mikrofon w moich dłoni. I'm gonna Przemyślałem i dlatego tutaj grałem I zacząłem znowu wypowiadać swoje słowa Moja głowa, czysta, hardkorowa Pozdrawiam deksów i cała załoga Stop, stop, stop. tutaj nowa przestroga To nie znak od Boga, raczej recepta To co słyszysz to nie towar, żaden produkt Biznesmen zrób z głowy, puk, puk Może coś zajarzy, że to życie nasza mowa Robię z mikrofonem takie rzeczy Wkładam w serce całą duszę Ty kalkulujesz, zarobić muszę Owszem, owszem, jest gadki pieniądz Muszę bluzgać wydawcę, bo on musi się przejąć może zrozumie, że to co umie Lokowanie kapitału dla mnie ochłapy On to nie w fortunie Nabić umie, żeby się porozumieć Nie daj się przekręcić, uwierz Handluj swoim biznesem Gląd ciągle mi powtarza, bo to w twoim interesie Życie wokół, sztuka ważna Mój liryczny potencjał Bierze się z serca, nie kupię merca Bo podchodzi mnie komercja Propozycje, ściemnione, programy i fik Pierdolę dziką wojnę zawsze zrobię Prędzej spłonę niż żółtone Wody w usta nie nabiorę Ja też chcę mieć dziecko i żonę No i życie ułożone Żeby marzenia spełnione Żeby długi spłacone sprawy urozmaicone Ty przemyśl to człowieku Ile rzeczy zrobić mogę z mikrofonem Chcesz mamone? Dobra tylko oddaj co moje Wszyscy pytają, da się wyżyć z hip-hopu Po trochu, po trochu, nie rozwinę skrzydeł w poku zacząć to się kręci, trudny zły zaciska pięści i zęby Utrzymując siebie z gęby, na szwank nerwy, zerowe rezerwy, szczyt marzeń to konserwy Muzykować może oznaczać też bycie biednym Gdy pomyślę, ile mogę zrobić rzeczy, kiedy mam w rękach mikrofon, ta, mikrofon w rękach, stoję twardo na ziemi, pełna kontrola, nie pęka. znam najlepsze próbki, wszystkie płomie nie równi, sterowanie masami, za pośrednictwem kłótni, nie, raczej z pomocą tych słów, odzywam się znów, nie chcę tu rutyny, mów i się ruszaj, od zawsze moja dusza tak kręci, nic nie zmusza. Chęci ciągle te same, na składanie słów, na składanie niespodzianek, nigdy nie wiesz co się stanie, a ja lubię zamieszanie, każde słowo jak kąsanie, inne jak relaksowanie, nowe zdanie i pęta, nie irytuj się kochanie, przecież macie zaufanie, do mnie nie wspomnę, kto nadużył je ma wojnę, złe rzeczy zapomnę, coś jest nie tak, a jest słowo cięte jak brzytwa, nic mi nie obchodzi szleniu, że jesteś w cieniu, zawdzięczasz to sobie, swej więc się dowiedz, ja nie pomogę tobie jeśli czujesz się lepszy Przestań mi pieprzyć, nie opowiadam głupich wierszy Postaramy się zwyczężyć, ile zrobić mogę rzeczy W nowy wiek trzeba uderzyć jak należy Kto w to wierzy, jest do przodu, idzie przeżyć Poznań jeszcze mocniej cieszy 22 i dwie dziewiątki, to ostatni zwrotki wątki Teraz, zaraz, zaraz. Wiesz co jest grane. To grane jest wiesz co. Wiesz co jest grane, co grane jest wiesz co Ja jestem może, DJ Dex jest reszką Dwie strony medalu, ale ten sam plan działania Siła nie do powstrzymania jak wodospadnia Gara, logiczne sklecone zdania Ubarwione światłami, po raz kolejny na fali Jak figura w sekcentrali Słychać nas już z oddali, brod jak jakoś nielegali Do ciebie uderzyć Na tym nam zależy, mam tutaj więcej fanku Niż musisz uwierzyć Przymierzyć to ci leży, jak pokaźnie kasy świeży Dokąd jestem ten jest dobrze, kolejny zwód, Wyszły zdaje się na cud. mała mi słocza niż miód. Czuję seksualne Zawsze uderzyć go pów i wcale nie sam, wszyscy patrzą ja gadam, komentować chcę, swój sposób na to mam i to mnie zachwyca, tutaj jestem, to strażnicza ma ulica. Wychodzi moja prawica, piąteczka, tu mieszka, nie pasi ci weź przestań, posłuchaj, daj ucha, to osiedlowa luta, cel dokładny jak paszczuta i niestety to nie lupa, tylko snajperska luneta, peja trudny poeta, dla małolatek podnieta dla mnie tylko kreca to mnie nakręca, świr gorszy niż kareja popisowa, ja ze słowem się nie chowam, tajemnicy dochowam, swego stylu nie pochowam, pod ziemią sam zginę, to będzie daleko. Wiem co mówię. Droga dawno obrana, niepotrzebna kasza do grania gotowi Nigdy jak dwie czwórki chujowi, na żywca sprawdzaj nie żałuj kasy z kieszeni, za co płacisz dobrze wiemy I dlatego szanujemy, life'ów raczej nie kładziemy Zawsze się staramy, zawsze wszystko z siebie damy Damy, damy, ja znam paniki z nie ma nie osobie mają wysokie A łowy się z nimi prowadzają, kasę wydają, na wszystko wyrzucają Materialny układ zapewniają ta, <śmiech> taka jazda bez trzymanki Gdzie te damy, to są zwykłe utrzymanki, brzydzą się jednej szklanki, nie warto Mówić o takich znajomości, nic dodać nic, ująć najprościej Ty wiesz co jest grane, co grane jest w nie Nieważne jaki notnik, ważne, że efekt odnosi Ty wiesz co jest grane, co grane jest w Nie robię tego po to, żeby zabawić się pierwszo. Ty wiesz co jest grane, co grane jest pierwszo, Nie robię tego po to, żeby się zabawić pieprzto przez dwie serce, ma inne podejście, inne klimaty Nie robię z siebie szmaty, od życie na raty Nieznane pazerne zlady z mojej strony, tyle mowy Zadowolony, tylko nieraz zdziwiony, jak na płyty nie ma mamony A ja, ty, akwemini po nosach się śni Fader przeszczy i skrzypi głośniej niż niech pod butami Nie dołują gołe ściany, gołe okna, zero firamy, Bo sposób na życie mamy, rymy wychodzą naprzeciw biedzie Ja w to wierzę, że życie uczciwe jeszcze Kiedyś może się przydarzyć, na razie się tylko marzy ale to alternatywa, genezach i opużywa, zjawisko warzyłka prawdziwa, solidna podstawa, tak jak rzymskie podstąbiska, skamieniały wyraz twarzy, Bo ja w tej rodzinie rządzi, i chuj pod nosem wozik, dawno minął czas, gdzie prądzik, nieważne ile lat, ważne życie, cały świat, nie mogę dostrzegać tylko samych wad, wystrzegam się fałszywych rad i układów, ha, to KK i demon, skreśliłem ich zero, utożsamiam z cholerą, chodzi o szczerość, dedykuję wam frajerom. Chociaż dusza samarytańska, nie stać mnie na gesty Jak wpadnie jakaś kasa to inaczej Ja zapraszam Jednodniowy milioner Potem znowu się na głowie Żeby ponownie być w formie Tak za pieniądze nie pieniądz przechodzi przez dłonie, a raczej przez pracę W kieszeni wąż była stylistyka nie nowa, dawno rozpowszechniona, teraz nielegalna droga, tak ma wysoko szumowa na Nagrywki i siły doda Tobie i innym trudny dzieciak nie dzieciny skończył się, już rym naiwny Projekt dumastel wybitny zejście z ulicy nie wyjdzie Zobaczysz jak przyjdziesz ulica w moim sercu nie może być inaczej, nie Korzenie, liczy się pochodzenie Czas na ekip, jednoczenie, poznaj spalony Płomienie to premiera Bity, nowatorska era, medment cienkich sponiewiera Ostra wali nie nabiera, to nie rzeczy Pospolite, teraz rzucam ciężkim chustem Kulom rymów i chwilę wyjaśnienia Wszystko to granie, to chwilę Przemyślenia, do widzę, widzenia co grane jest Nie nieważne jaki nosnik, ważne że efekt odnosi. Ty wiesz co jest grane, co grane jest wierco, nie robię tego po to, żeby się zabawić pieprzto. Ty wiesz co jest grane, co grane jest co? nie robię tego po to, żeby się zabawić pieprzto. To napisze w takiej formie pozostaje Niczego nie chcesz zmieniać co zostało napisane No bo po co ulepszać, poprawiać, może przestrać Trochę wolnej wariacji można w takiej chwili przestać się starać I myśleć, improwizować oczywiście i też będzie przeżycie Lub kujowo nieczytelnie albo błogo Może czasem wybuchowo lub niechlujnie Albo prosto jej za mocno zbyt brutalnie i bulgarnie Bardzo ambitnie albo kiepsko, czyli marnie Ale zawsze to moje jestem dumny lub się boję Czego? Krytyki w dupie mam wszystkie wytyki artykuły statystyki, notowania i zagrania Może cztery i od redakcyjnego drania Dziękuję nastram, za recenzję, nie zapłacę Jestem niezależny, choć nazywasz mnie krzykaszem, czekasz na kolejny błąd, nie spodziewaj się ich raczej. Koniec twój agranie papierkowym rozliczaniem z wartym słowem prawdy, które dajesz każdym razem Chwila, chwila, wyjebałem się z kontekstu. Czas odrzucić gówno na bok pierwotnie wróci do tekstu Gdy piszę, obrażam, zaskakuję, przerażam, szokuję, prowokuję, zasmucam, przynudzam. Atakuję, apeluję, opowiadam, ciągle truję W oczy wszystko psuję, do całości nie pasuje, A jestem inny, może chujem, taki układ mi pasuje Inność razi, jak wyrazi, to co czuję, czy żałuję? Czy żałuję? Czego? Czego? Wyalienowania swego? Przeciwnie Daj głośniej i posłuchaj główna tego Gdy rymuję, porażam, gównami się nie zrażam Sam przecież nie jestem, mam tu całą swoją meksę Jestem panem na swych śmieciach, co cię boli, co urzeka Ryjem szczeka, kto i czeka, sprawdzam wszystkie standardy Kawałek jest nowy, nigdy nie będzie zdarty Skończyły się żarty, trudny dzieciak, chwila prawdy Gdy mówię o respekcie, to nie myślę o szacunku Polskie znaczenie słowa, odpowiednie dla gatunku Nikogo nie straszę, bo nie jestem przerażaczem Ale jeśli się dowalasz, respekt mieć. Przed nami raczej, respekt mniej przed nami inaczej. Tekst jest oczywisty, albo do wielkiej bizy, ha Tekst jest oczywisty, albo do wielkiej pizdy, jest wielki czy durny, komiczny czy obskurny, a ja sam w chuja gram, taki sam, wciąż bez zmian, olef mam, co za cham, mu tych starych ram. W rysie śmieje przyjaciele, wciąż na miejscu nie za wiele tu się dzieje, mam nadzieję, że się zmieni. Nieraz żeśmy odlecieli z tej doliny z beznadziei, jaką tutaj wszyscy razem klepiemy. Nowy tekst tu właśnie powstał, na wyjałowionej ziemi. Ha, i... Jeżyce ponad życie, szanowane należycie Jak ojczyzna bliska sercu, okolica, w której mieszkam Po niej ciągle się przemieszczam, klimat chłonę, do wyziony Nie tak szybko, życie uczy, jak być dobrym publicznym I człowiekiem, z duchiem, doświadczenie i ubycie na ulicy Jakże ważne i dla ciebie, wyczerzę Teraz pojebało mi się, jestem starze pyta Na wolne wyginam i o nich nie pytam, zapierdalam I ciebie się pytam, czy ty też jesteś beksalala Tak to kurwa ja, stara, zjebałem wszystko od nowa Pip, pip pip no prawie wiesz o co chodzi No będzie trochę inaczej pamiętasz to hm, 9-6 październik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 że cztery i półbiatki od redakcyjnego drania Dziękuję nastram za recenzję nie zapłacę Jestem niezależny, choć nazywasz mnie krzykaczem Czekasz na kolejny błąd, nie spodziewaj się ich raczej Koniec kuja graniem papierkowym rozliczaniem z gówno, wartym słowem prawdy, które dajesz każdym razem Chwila, chwila, wyjebałem się z kontekstu, trzeba zrzucić gówno na bok, pierwotnie wróci do tekstu. Gdy piszę, obrażam, zaskakuję, przerażam. Szokuję, prowokuję, zasmucam, przynudzam, atakuję, apeluję, opowiadam ciągle truję, w oczekuję, wszystko psuję, do całości nie pasuję. Do całości nie pasuje, pasuje, ha Jestem innym może chujem, taki układ mi pasuje Inność razi jak wyrazi to, co czuję, czy żałuję Czego, czego, wyalienowania swego, przeciwnie Najgłośniej i posłuchaj główna tego, gdy rymuję Porażam, gównami się nie zrażam Sam przecież nie jestem, mam tu całą swoją meksę Jestem panem na tych śmieciach, co cię boli, co urzeka Ryjem czekak, kto i czeka, sprawdzam wszystkie standardy Kawałek jest nowy, nigdy nie będzie zdarty Skończyły się żarty, trudne dzieciak, chwila pracy Gdy mówię o respekcie, to nie myślę o szacunku Polskie znaczenie słowa odpowiednie dla gatunku. Nikogo nie straszę, bo nie jestem przerażaczem Ale jeśli się dopierdalasz, respekt miej przed nami inaczej Raczej Bez refrenu Bo refrenu nie ma Mordercy poszli do nieba <grym> 9, 5, 9, 6, 9, 7, 9, 8 I nie wiem jeszcze ile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 Nieraz żeśmy odlecieli z tej doliny z nadziei, którą razem tu klepiemy, barne, pełne blasków cieni. Nowy tekst tu właśnie powstał na wyjałowionej ziemi. I życe ponad życie szanowane należycie. ci, jak ojczyzna bliska serca, okolica, w której mieszkam. Po niej ciągle się przemieszczam, klimat chłonę, duch więzienia. Nie tak szybko, nie tak szybko. Życie uczy, jak być dobrym, dobrym publicystą i człowiekiem. Złapiesz wiekiem doświadczenie i obycie na ulicy. Zasadnicze, jakże ważne i dla ciebie. Liczy nie z kubu uwagi, weź to wszystko pod rozwagę, bo powtarzać cię nie będę. Jak bicie serca wem... Bo powtarza cię nie będę Jak bicie serca we mnie Jak bicie serca we mnie Bicie serca we mnie Pi, pi, pi No i koniec <ścoughs> I to jest ta sprawa Bas kręci Nie żadna zajawa 300 wyliczanka, raz, dwa, trzy, cztery układamka Hip-hopu, zabawa nie gangsta skanka. bo Beja przerywa małą, wolnostylową Wiesz o co chodzi, zajmuje się tylko swoją osobą I nie opierdalam kogąś dupy teraz Więc masz przed sobą lirycznego gnoja, nie frajera Wolna stylistyka się wybija, ten bass i Alex Band Jazz to jest też zajebista sprawa i nie wszyscy wokoło mówią i trują, ale nic wolna nie stylizują. Może jeden na cały kraj, ale nie, nie będę całkiem naj, naj story to już są zmory. Jestem tutaj niepojebany ani nie też stymulowany czym tym. Kuj wie, o co chodzi, rymuje, bo jesteśmy wszyscy młodzi I nie zaszkodzi, gdy opowiem jeszcze jakąś historię I czarna płyta się kręci i wpada w furię I wtedy sobie sam jaja urwę, kiedy dole jakąś frazę Teraz będę cię częstował moim lirycznym wyrazem I o też nie pytaj, bo to jest normalna stylistyka I wie też o tym moja kobita, nigdy przeze mnie nie pobita Bo normalna to jest sprawa, że miłość i jest ona kochana przeze mnie i ona mnie też kocha i ja nie opowiadam Przecież to nie są brednie I normalna sprawa jak nie odpowiedź Czy u sąsiada też kurwa kawa z mlekiem? Wiesz o co chodzi, nikt nie zaszkodzi, to tylko próba mikrofonu, więc mikrofon w moim ręku i dalej na wodzy trzymam, wszystko w ryzach i nie jak ryza robię bity, bo mam swój styl i to nie są hity, wschodnie czy zachodnie pracuję na swoją odpowiedni poziom i to mnie ukierunkowuje i będę jeszcze wymyślał na nowo kilka rzeczy, a teraz muszę skończyć z tą pieprzoną odsłoną. Bo to jest tylko przecież próba mikrofonu, a jeżeli próba mikrofonu, no to tylko miał być kawałek raz, dwa, trzy. A tu jest wieczór poniedziałek, siódma piętnaście, dla niektórych dziewiętnasta. I w mieście już wszystkie światła się pogasiły, neony zakryły, całe miasto. Uff. Nara. Ło, wow, raz, dwa, raz, raz, raz, dwa, raz. Kredyt nie jest tak groźny jak przemydalacza za czasami wstyd, chociaż często w długach to jakoś się kula, nie mogę się ciągle rozczulać, wódką sykusia urać, a on się odwdzięczy, zawsze jak należy, kosmici orbitują, a ja często z nimi, przeważnie nie mam siły, nie patrzą, że znów krzywy, zawsze wyłożyli co trzeba, jak zarobię, będzie rewanż. Zobaczymy jak się... Profesjonalny, dopał nielegalny, stoję, opowiadam, zajebiste koszmary, wymiatam, biała ściana, mikrofon w dłoni, kto mnie dogoni? Tutaj stoję, piątkę przybijam i te gnoje patrzą na mnie, ja patrzę na nich, pozdrawiam wszystkich, kurwa zaczynamy. Raz, dwa, raz, dwa. Marzec wiosna, więc teraz na zawsze ze mną pozostań. Weź to na uszy, posłuchaj jeszcze dłużej Rymuję, nie truję i tak to właśnie czuję Hip-hop zawsze od wielu lat reprezentuję Peja nie Mała weżka, sykuś Zazdrość, wzduź i słuchaj tego Teraz opowiadam, to nie jest żadna afera Czy oferma stoi tutaj przede mną i wymiata I ja będę zawsze buntara, tatatari postował, Bo taka już jest moja postawa i będę się zachował Wywał tak, że będę opowiadał co ja jestem Człek, człowiek, ha! Jestem normalnym gościem hip-hop sobie noszę w sercu i jestem mordercą. Nie, jestem po prostu rym Bzdur nie noszę i głupot nie opowiadam. Stoję tutaj i spoko przy Majku gadam. Działek dołoży, dołoży zawsze i teraz piotki przybijam. Wszystkim i właśnie normalna sprawa i życie to zabawa. Otwarcie wymiatam. NTM tu nadaje, Jest tutaj bas i ciężka stopa i werbel. Uderzam, jakbym rozbijał konserwę. Boże, jakimś nożem, takim zajebistym Ha, zaciąłem się i może jestem syn, ale tutaj potencjometry uderzają i teraz będę zapierdalał tak, że będą wszyscy mnie zauważać. Ha, kasety leżą na miejscu, na swoim miejscu, bo to jest ich 500, a może i 600 wieszczu. Ha, leszczu nie, to jest to, ja cieszę się. Harcerska radiostacja zawsze włączę w piątek i to jest to, że posłucham na wolnej linii czegoś, co doda mi siły. Ha, żebyśmy zawsze tworzyli i żyli w tym zajebisnym w tym ha, właśnie wyzwolonym stanie umysłu Nie zamieniam się żaden such Nie jestem głuch na to co byś powiedzieć mógł ha, I Ja nie ogłuchnę nigdy Zawsze będę otwarcie patrzył na wszystkich ha, I to jest to Ja nie myślę co ja wypowiadam Teraz stoję tutaj się przecież nie skradam To jest tylko próba mikrofonu ha, Próba, próba, próba, próba Żadna zguba Tylko to dla mnie do ucha Żebym mógł posłuchać tego ha, Co ja robię właśnie No co tu biegnie, biegnie, biegnie jego kolego, kolego, stolowego, małego, główna psiego, tak, ha, ręka w kieszeni i stoję, co, no i co, no i co, pozdrawiam blokowiska, ha, jeżycka się tutaj wciska, mała iskra, rymówta, pozdrawiam synów i jeszcze wielu ludzi, którzy mi pomagali w życiu, ha, i co, i tu nie mówię o tyciu, ha, i wuchudzy jestem, ale niedługo wyrosnę na wiosnę i lato i jesienie i tato i wszystkich mam o tutaj, Pozdrowiłem, o jestem mały kurwy siński strzylek. ta się jeszcze wysilę, chętjem nadaję. Nie jak Basta Rimes. Będę zapierdolał, ale będę jeszcze mocniej uderzał, chociaż to nie mój styl. Tak to ja szczyl, nie MOP Hardcore, Ja wszystkie tutaj znam. Hawory w porządku, bo mam zawsze to jaj, ha, może i dwa, tylko mumczarara Zapierdalam, wolna jest antena, freestyle'owa zabawa, ta, O to tutaj chodzi, właśnie teraz to. Wymiatam, raz, dwa, trzy, dziewięćdziesiąt, osiem, dziewięćdziesiąt, dziewięć, sto. Ha, i sto jeden. I jestem tutaj, jak rudy sto dwa nie mam, turwa, długiej lufy i nie uderzam. Tylko wycinam, tak. I to jest moja kabina, gówno, dziedzina. Nie żadna winda, zapierdalam do domu po schodach. Trzecie piętro, ha, osiem, dwa, jeden, przeszkoda. Tak, Stasica i pozdrawiam, swoboda to jest to, syki nie wycina i się nie zacina uu, a, tylko wygina o, żadna kpina, normalna rodzina hip hop e załoga, breaking kręci się DJ drapie płytę, a ja rymuję i wszystko jest grane wiesz, wolny stylu tak ty, może, zajebisty szczylu, komedie i brednie odstawiam na bok, bo jestem tutaj i wpadam w liryczny amok no i co? 99 marzec i co? i to jest to nie żaden Brooklyn Zoo, po prostu Próba mikrofonu, wnioskuj, ha, ja nie mówię po polsku, tylko po Wielkopolsku. To, teraz już wiesz, jak wygląda cała prawda Peja wiesz, Uderza i musisz wiedzieć, że nie szukam przymierza. Poznaj słowo lirycznego węża. To jest to, Skarmanaga debiut, o, Hardcore pod ziemię! Nie, to jest to, uderzenie bitu. Teraz będę, przecież nie odpierdalowki tu, stylistyka wolna, swobodna, trzy światełka i teraz dodam swój głos i daję głos, aha, nie jak DMX, nie szczekam jak piesty, wiesz, cała prawda o nas to jest taka, przecież wymiatam i masz tutaj niesnaka zwierzaka i kolego, wiesz o co biega, liryczna nariega, ta, hardcore non-stop, 100%, 200-300, hip-hop, ha! Uderzam i nie szukam przymierza, powtarzam się, słuchaj pejwerza. słuchaj cała prawda o mnie jest taka, że wypiję, zaleję robaka i zaćpam, tak, i ptaka też wsadzę tam gdzie trzeba, bo taka jest potrzeba, żeby się życiowo zbiegać ze wszystkim co staję na drodze, biję wszystkich z i nie ścigam się i wychodzę, nie położę się na podłodze właśnie tak, jak nie ma gdzie spać i łóżka brak, to zawsze zawsze chętnie, chętnie, chętnie bo to jest to, domowa nagrywka leci, jeden raz w tygodniu nie szkodzi, jesteśmy młodzi no spróbuj się z tego oswobodzić zawsze będę kręcić i swoim rymem zawodzić i wymiatać i może słowa przeciągać i u, co nie wiem co, jak, jak, ja nie wiem co, zaciąłem się, o, Boże kto mi pomoże na tej hip hopu drodze Freestyle srodze, uderza w moją głowę Improwizuję, zaczynam cuda wyprawiać nowe Pozdrawiam załogę i mówię jak pizda Bo nie mam przecież teraz założonego Na głośnikach żadnego stylistycznego kolego Kompresora, więc dawaj wora i zapalimy i będzie dymuwa, klika luta, pozdrawiam wszystkich, nie Kalkuta, poznaj zawsze tutaj, wita i nie, żadna nad nami na smutna, bo jestem normalny, gościem równym, o posłuk nie proszę, zaproszę do zabawy, hiphop czary Mary Było, lecimy stary, to są żadne ofiary, Ha. Poznaj normalne zasady, klimaty WLZ te prawdziwe czy nie Hip-hop ścieżka na mojej nowej drodze życiowej Jakiej nowe, przecież w cudzysłowie Oblicze, o Boże, o posłów proszę, ha wymiatam, cała taka prawda. To jest nasza prawda, cała prawda Chciałeś prawdy i nawijasz ciągle o niej Pieniądz Cię męczy, wielu więc zarobię Pomyślałeś, nagrałeś demo i zaniosłeś No i co? Podziwiasz uroku wiosnę? Masz kaskę i bujasz się w limuzynie? I teraz co? Na uśmiech nie zasłużyłeś ikpinę? Czy co? Czy może piątkę podasz? Ha! Albo no dupą się wypniesz na wszystkich Underground Sukinsyn nadaje. PEJA się ale nie chwalę, że rymu nie skaleczy i mogę tak i lecę 2001-234 starych Zawsze 10 lat, może Star Trek będzie już obiegał swoim lotem świat?